Masa odcinek kolejny. Dzień dobry, Masa Krytyczna 18. Jest 18.17? No bez tak. jej. 5 sierpnia 2008 rok. Wróciłem z Chorwacji. Są tu brawa? Są, Naciśnij z łaski swojej numer 8. Nie ma, 8, 8 jest. <laughs> to nie było. Dobra, nie ma, no trudno, nie będzie praw. Wróciłem z Chorwacji, a ze mną z lewej strony, nie z prawej strony, w prawym mikrofonie jest... Kylu, całkiem przypadkiem Zupełnie jestem, przypadkiem, yy... bo mamy biznes. Tak, no i Dzisiaj prowadzimy sobie razem i będziemy gadać o... Yy, nie wiem, o niczym nie, chyba. coś yy... Dobra, tak naprawdę improwizujemy i nie wiemy, o co nam chodzi. Dzisiaj będziemy gadać, tak, co nam przyjdzie do głowy, czyli ja będę go pytał o to trzyma dziewczynę. Yy, to znaczy... Uuu. Dawaj, jedziesz, osoba, ale no, bardzo ja bardzo, wiem, Ale to jest być. osobiste pytanie. To jest osobisty podcast, jedziesz. A, to ja nie wiedziałem, bo ja tu pierwszy raz jestem, tak naprawdę mówiąc. Yy, nie mam dziewczyny. Ja piękole. Dobra, niedawna. to teraz opowiedz. Tak? Tak, a wcześniej miałem. Co się stało? wszystkie pikantne szczegóły. Czekaj, Zer... zmieniły podkład. Nie Jeszcze nie da, da, nie, no Pikantnych nie podam szczegółów. Mogę Czekaj. tylko powiedzieć, że zerwała Bucis ze mną. Dobry podkład? Nie. No, co zrobić. No, zrobiłeś? Ja jej nie, nie zrobiłem! Musiałeś jej coś zrobić, co Ja nie trybać? zrobiłem! Dawaj no, bo nie, się nie mogła ze mną wytrzymać. No i o to chodziło. <laughs> no. Dobrze, co, zmieniamy podkład. Na... No, na, na co, na co? Trujcie tam mamy, tego podkładu. Już, na, na ten już nie możemy, bo tam można tylko zacząć, już dalej się nie da. Ale możemy Blade lub, albo nie Interstate 60. Oparłeś ci taki. Mniejsza z tym, nieważne ważne, że byłem w Chorwacji i jakbyś mogli zadać pytania. Tak? Tak. Ha, gdzie się tak opaliłeś? Powiedz. Nie ma to już najmniejszego znaczenia, albowiem jestem już zajęty. Aha. W solarium. Nie, się opaliłeś, byłem w Chorwacji, w Chorwacji Dobra, się powiem, opaliłeś, byłem w... na plaży. Nie tam tamnia plaż, tam są tam, te skały. Tam powiedz co na jest no więc tak, jedziesz do Chorwacji, a tam jest tak wino, proszek o właśnie, wino w proszku a propos, pijemy wino pod tytułem proszek opowiedz jaki jest smak tego wina yy, smak jest bardzo dobry to jest mocne, mocne wino ze 20% ma tak. No, może, no, no, trochę no, mniej, jest... może trochę mniej może przesadziłem słodkie wino no. yy, takie białe, białe winko i, no wino w proszku po prostu proszek <laughs> dolewasz wody i masz wino. <laughs> nie, to się tak nazywa, ale nikt nie wie dlaczego no, nie podoba mi się... Ale tego. dobre, dobre. Dobre wino. Yy, poza tym z newsów... Dlaczego nie nagrywałem wcześniej? Dlatego, że miałem głowę zajętą czym innym i nie chciało mi się z wami gadać. <grym> <grym> Bardzo. Aha, jeszcze zanim zacznę cokolwiek mówić sensownego, to powiem, że Kylu nigdy nie słuchał Masy Krytycznej. Nigdy nie słuchałem. Słyszałem tylko z Masy Krytycznej Ballady o Podolskim. To, to z Masy <grym> Krytycznej? Dobra. I co jeszcze? Yy, no i być może... Yy, odcinek wanienny słyszałem, tak? No i to chyba wszystko. No odcinek wanienny dobry był, najlepszy tak. chyba. <grym> <grym> nie wiem, nie mam porównania. No, Kielu będzie nagrywał podcast, masz okazję teraz się zareklamuję, ja sobie proszku yy, wypiję. Będę nagrywać podcast, podcast studencki, tak się będzie nazywać. Yy, prawdopodobnie w październiku zaczynamy, ja i jeszcze yy, Paweł, kolega z roku. Nie we wrześniu? Nie. Rok akademicki zaczyna w październiku. We wrześniu jest sesja poprawkowa. No to Paweł będzie musiał pozaliczać to, co ma tam do zaliczenia. I jak pozalicza, to zaczynamy nagrywać. Dobra, i powiedz, dlaczego ludzie by mieli chcieć słuchać podcastu studenckiego? Dlaczego by mieli chcieć słuchać? No, żeby się nie. rozerwać przede wszystkim, bo to będzie. Co to było? Nie, to nie. To, to będzie raczej podcast rozrywkowy coś trochę podobne do masy krytycznej, yy, przynajmniej z tego co słyszałem na razie. M no właśnie nie... słyszę, że jak brzmi teraz masa krytyczna, taka jest jak teraz. Aha, no. No, to... Aha, no może aż tak stronę nie będzie. E... dobra no to Ale będą, będą nic też... już. Tak? Już? Nie masz już czasu z Już nie? nie. U -u -u. No ja bo. Już pięć... Twoje pięć minut minęło. No i podaj adres. Ja mam podać adres? No podcastu. Jeszcze nie ma. Y znaczy wróć, <grym> studencki.com, ale jeszcze tam nic nie ma. No to, to po co podajesz? Teraz ci zabiorą domenę? Yy, nie, nie zabiorą Kupieś już? Nie No to skąd wiesz, że nie? No bo... No ja ci kupię Dobra Sprzedam za... za, za ile kupisz? Kupię za 30, a... sprzedam ci za 100. No, dobra. Dobrze. Nie, nie dobra <laughs> Okej, okay. byłem na Chorwacji, teraz ja powiem monolog jakiś. Mm -hmm. Byłem na. A, bo możesz mi. zrobić wywiad. Zrób wywiad. Ze mną. Zrób, zrób... zrób wywiad. Dobra, zrobimy wywiad. Nie będzie o Chorwacji. Będzie wywiad ze mną. Wywiad z tobą. A tak. Nie o Chorwacji? Wow! Nie. To byłeś Ty czy Dżinkiel? To ja. A to też ja. Dobrze, Dobrze. So, co dzisiaj jadłeś? Nie, nie wiem. Nic nie jadłem, spać mi się chce. Wracałem z Krynicy do Krakowa, nie, z Czchowa do Krakowa, wiatr wiał jak w Czchowie, Wiatry takie były... Właśnie wiatry takie wiały, że... nie, nie, nie mogę. Boże, spać mi się byłeś chciałem. w Czchowie. tam w podobno jakieś objawienia maryjne były kiedyś. Były, widziałeś je? Nie, nie widziałem, ale ty podobno widziałeś. Widziałem, jest to wszystko w udokumentowane w internecie, w ostatnim podcaście, nie w ostatnim, podcaście z ostatniego roku z podróży jest tam. Widziały się... Yy, tam Matka Boska, Czchowska była. Objawia się na ścianie w postaci zacieku. <głos> Świętego zresztą. Gadań do tego mikrofonu. Jakieś cuda śmiesi. miały miejsce. Oprócz zacieku, cudownego? Były cudowne niezłapania ludzi przyłapanych na łamaniu regulaminu obo obozowego. U. To dzięki matce boskiej Zaciekowej Czchowskiej. <laughs> Dobra, nie, nie, koniec tych pierdów miał być wywiad. Wywiad, y Idziemy. Wywiad. Idziemy, bo już 6 Dobrze. minut, 27 sekund. Ten y podcast jest. nic ciekawego jeszcze nie było oprócz tego, że. W ogóle niczego. No. No. Yy, dobrze, yy, skończyłeś pisać książkę. Kiedy ona się pojawi w formie yy, papierowej? Jak ją skończę redagować i... najpierw? To mnie bardzo interesuje tak? takie no. osobiste pytanie. No, fajnie. To ja ją skończę redagować, a widziałeś okładkę jej? miałem okładkę, tam, tam, iż, tam na, na ścianie. ścianie tak. Nie wiem, kto ją zrobił w ogóle. Yy, Czy mógłbyś się masz? zgłosić? No ktoś mi... <laughs> Okej, okay, to było tak, że w, a, pod... Aha, komentarz dał jeden człowiek, który się nazywa chyba Adam pod odcinkiem, którymś masy krytycznej i dał też link do swojej strony i zobaczyłem, że on potrafi rysować rzeczy kosmiczne. I zapytałem go, czy by nie zrobił okładki i on mi takie coś przysłał od razu z miejsca. O. Już idealne, po prostu Czyli pasuje, fajne. Czyli Gotawca miał zrobionego. No przygozie jest w ogóle. Talent nierozpoznany, ukryty. No to chciałem go jakoś tak namówić, żeby zrobił, a teraz on gdzieś poszedł i nie wiem, gdzie jest już. Nie ma czasu, biedny człowiek. Mm -hmm. Czyli nie jesteś w stanie odpowiedzieć, kiedy będzie. No, na Boże Narodzenie, nie wiem, zawsze to, są książki na Boże To na ten, na, gwiazdkę, na, będę na mógł, gwiazdkę będę mógł dostać. No, ja bym chciał. Muszę go przeredagować, wydrukować, wydać, otworzyć firmę wydawniczą, pociąć, pokserować, na wysyłać. <laughs> nie wiem, no. A masz jakieś wydawnictwo? Co Nie. by chciało? No właśnie, to w Polsce żyjemy Są dwa wydawnictwa Pewnie na krzyż i obie są zainteresowane Tylko ludźmi, którzy po, Już mają polityka i No, taka Czy, lipa e, Dobra e, Następne pytanie e, Podobno masz nową dziewczynę Mam dziewczynę, ja, ale fajnie Skąd ją wziąłeś? Gdzie można takie? No, nie ma takich, ona, ona jest takie, jedna jest tylko, tylko jedna wyjątkowa. Jedna A, A widziałeś jej zdjęcie? Widziałem. Jaka jest? Fajna, bardzo dobrze. ładna. Błędna odpowiedź mogłaby spowodować uszkodzenia cielesne. Na dobrze tym wiecie. etapie właśnie, tak. Na imię ma Basia. O, Basia, tak. Basia. Bardzo ładne. Basia jej było. Mhm. Tak. Dobrze. Y <laughs> Możecie się spodziewać, już wiem. Zobaczycie jej zdjęcie. Pod tym odcinkiem wejść trzeba na stronę www.masakrytyczna.com Czemu to tak z lewej strony słychać nie, bardzo? Nie wiem. Masakrytyczna.com yy, I kliknąć na ten odcinek. Tam, gdzie komentarze są, to tam jest zdjęcie. Kiedy się chajtacie? Nasze. A nie, to z rok trzeba odczekać. Aha. Takie są zasady. Dobra. Tak. Czyli nie, nie prędko wesele mm, będzie? Nie, nie, dobra. nie, nie no. wiem. Nie, może mm. Poczekamy. Co tam, pali nam się? No nie wiem. <laughs> też, <laughs> też nie wiem. Nie, chyba nie. No. Dobra. Czy to, kiedy... coś zmienia? czy to coś zmienia? O, Zapytaj właśnie, tak o, zmienia? No właśnie, czy to coś zmienia. Nie wiem właśnie. No, nie, właśnie. Nie, nie, nie zmienię, nie wiem. Czyli... Będę weselszy ogólnie i. i wszystko no. będzie takie inne. Jak się ożenisz? Już teraz, już już sobie teraz da, co to co za różnica się ożenię czy nie. Ważne, że ona jest. Aha, czyli bo jak już się ożenisz, to nie ma odwrotu. No wiem, no ja nie chcę, żeby był. Na pewno. Na Jesteś pewno. <laughs> I... To jest najlepsze w tym. Już nie będziesz mógł z kolegami wychodzić do pubu. Będę mógł, dlaczego nie? Ona Aha. będzie szła z nami też. Aha, no zobaczysz tak. To spoko, tak, żonę. Spoko, spoko dziewczyna. No, zobaczysz. Ją. Tu przyjdzie Aha. kiedyś. Dobra. E, następne pytanie. E, kiedy następny odcinek odwyku będzie? No, już. A nie tej ma? A co my nagrywamy teraz? Masy krytyczne A to nagrywamy. nie, dobrze. To będzie no. jutro. w takim Jutro mesie. będzie. Bo mi się już nie chcę drugiego nagrywać. Aha, dobra. E, Jakiś temat zasugerów. Zasugeruj Wałbyś... teraz na szybkiego... E, Praca za granicą. Jadę y, dzisiaj za 3 godziny do Italii. No, no i no. będę ciężko pracować y, w pocie. A tu jest no, jakieś no, pytanie do mnie? Y, czy... Nie, to jest. Aha, to jest... Temat. Y, czy byłeś Aha, w pracy za granicą? Ten... Nie, Pracowałeś? w ogóle pojechałem mieszkać za granicą i pracowałem przy okazji w ramach Aha, życia. Czyli... Do Bristolu. Fajnie było. W Starbucks. Super. Mm -hmm. no. I y, y, jak tam było? Y, jak <grym> jakie jak, pytanie. Takie y, oryginalne. Jak tam było? No, no po, nie wiem. Wiesz, jak, więcej, tam więcej, jak tam było? Nie, nie wiem, ludzie na przykład. Deszcz padał, wiało. Aha, nie wiem. Pogoda podobna, paskudna w Nie, fajna jest, bo się zmienia często. To zawsze jest plus, jak się coś zmienia często. Widzisz, a we Włoszech gorąco w nocy spać nie można. Super, też <laughs> fajnie. Jeszcze lepiej. Wszystko jest fajne. Nie wszystko mi się podoba teraz. Taki hmm. okres życia mam. Przepraszam. Wybier kiedy wybierasz się za granicę? No dopiero co wróciłem z Chorwacji. Ja, A bo nie, Chorwacji, dobra, to pojechałbym. Chorwacja to nie jest za granica. Jak to nie jest za granica? Co to, to jest, jest... za granica? Prawie prawie nie. No to, to ta za granica to co jest? No jak będzie Unia Europejska, to już będzie nie za granica. Ale ona nie jest w Unii. Chorwacja nie jest w Unii. Nie jest w Unii. Jesteś pewien? Paszporty sprawdzali. Tak, o. A propos, przejeżdżałem przez granicę polsko-słowacką i słowacko-węgierską, mhm. Ja normalnie nie mogłem uwierzyć, że to tak teraz wygląda. No, zapuszczone chwasty, wszystkie takie zostały budki, te dla tych ludzi, co tam sprawdzają, paszporty, walizy. Nikt, <śmiech> nic, opuszczone takie. <śmiech> Przytulek dla beżamy. Ja, jak pomnik dawnych czasów. Nic nie ma, przejeżdża się minionej epoki. No, nie ma granicy, koniec, nie ma więcej granic. O. Oh. Kajny Gręcen na granicy, no ja, nie je, ma. Ja w piosence. No, no, takie no. właśnie, no. Nie, ale to strasznie byłem szokowany, bo jak mały, to przejeżdżałem przez tą samą granicę i wszyscy mieli stresa, bo to były czasy jeszcze jakiś PRL, coś tam, nie? Demoludy, miałem paszport tylko taki na kraje socjalistyczne. <śmiech> i wszystko sprawdzali po kolei przecząsali, torby walizki tego stres a teraz przejeżdżam Uf, granicy, a teraz i nie ma nic znikło problemu. nie naprawdę szok żadnych Szokujący. kontroli no, rok temu przejeżdżałem przez granicę jeszcze była kontrola teraz też nie będzie nie, no, ale... nie, wiem, nie wiem jak sobie z tym poradzę <śmiech> ale poza Unią też tak było jak jest granica chorwacko jakaś tam mhm. zapomniałem wszystko sprawdzają nie nie sprawdzali nie przeszli ich. przez autobus jeden facet tylko wystawiliśmy za tak paszporty trzymamy tak a on se przechodzi środkiem patrzy patrzy zerka, jakieś Przyszedł. Jak jesteś nie, nie, nie? nic jest nie Może sprawdzał coś tam pod autobusem, albo co? Może bagaże, nie wiem, bo one były tam w luku, nie? Mm -hmm. Ale tak se przeszedł przez wszystkich. Nawet Aha. nie przejechał tym urządzeniem przez paszporty, tylko popatrzył Aha, czyli, z grubsza. Czy, czy wszystko się zgadza? No, chyba tak. Czyli jest jedna osoba, jeden paszport. Czy wszystko się zgadzało? Worąbane, no, no zgadzało nie się albo nie, bo, nie, wiem, może mu łapówę dali. Nie, w ogóle dziwna sprawa z tymi granicami. Naprawdę znikają tak Tak. chyba dobrze. Bardzo dobrze, no. no. Mm, tylko, że na wschodzie y, granice. Też umacniają jedne z noszą, drugie umacniają. No, to jest bez sensu. No, to, to, jest, to już nie jest dobre. Dobra. Mm. Dałbym jakąś piosenkę, ale nie mam żadnej. Jak nie masz? No nie mam, bo tutaj teraz być, powinna być połowa podcastu i tu powinna być piosenka, ale nie ma żadnej. Może być ewentualnie no znowu będzie nielegalna jakaś e, nie, jak crime legal, story. Jak nielegalna, to nie. Wybierz tu, crime widzisz story, to, że crime, o, crime story to bardzo nielegalna. To jest nie, to nie. nie. Hanson mam jeszcze na składzie. Nic mi to nie mówi. A jak to nie znasz? A to może ta? Może musiałbym usłyszeć. Ta? Y, ta? Mm. Ta? Hmm. Ta cztery to dobre pytanie. na H. Nie, na to H. też nie, bo ona jest... Y... No to ta? Na pewno ją znasz. Stara, no stara może... piosenka i znowu naruszę prawa autorskie czyjeś. Mogę? Dobrze, proszę. A to to taka Pozdrawiam. boys band, taki bardzo. A boys. To nie, to. Nie, to, tam no, to bardzo na H, To Nie, To na pewno <laughs> nie, nie mogę. To może jeszcze coś z tego. Nie, nie mam tu nic dopuszczania. Tak chciałem sobie przerwę zrobić, żeby proszku wypić. A aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, No. no. O, może być. Dobrze, to puszczę. A propos piosenkę tak niestandardowo w trakcie, bo nie mam własnej, bo dopiero co przyjechałem. E, piosenkę Pójdź własną piosenkę Nie mam nowej Aha, nie masz a. Kiedy miałem nagrać? Nie Dopiero wiem. przyjechałem e, Tomasz Lipiński i Tilt śpiewają piosenkę o. Widziałem domy o milionach okien A w każdym oknie czaił się ból Widziałem twarze, miliony twarzy, miliony masek do milionów ludzi. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. I wciąż było mało i ciągle chciał więcej. Wciąż nie starczało, ciągle było brak Ciągle bolało, że ciągle jest tak nakazywał opuścić w dół oczy strach nakazywał cały czas się bać mieszkańcy miasta i mszy. Ja Znaczyć, nie, to bez sensu Bo, to, nie to bez sensu Słuchajcie Jej. nas, bez bez sensu. Super Ej, no, nie Zap tego, me. kurde, modla A, nie ten guzik Co się stało? Zły guzik <śles> To teraz coś poważnego będzie, jak taki nie, bo to jest podkład końcowy. To znaczy, że do końca odcinka zostało 6 minut i 8 sekund, i A, musimy się streszczać i dokładnie ruszyć. tak? Yy, no więc, no ja tu właśnie SMS-a dostałem, właśnie sobie przypomniałem, że mnie na poczcie. A włączyłeś mikrofon pocza? w ogóle? Okolicy... Czy cię tak, ten. Włączyłem. Dobra. Jest tu jakaś poczta w okolicy? No, poczta główna. Yy, daleko? Nie, idzie się cały czas tą ulicą Aha. prosto i się dojdzie do niej. A chyba i tak już nie znam, że... <laughs> jest tak. To mi jest zostawia ci coś. wyślę Tak? Dobra. Super. A, dobra, bo to może być nudne dla słuchaczy to co ty chcesz wysyłać, więc zmienić jest. temat, no. bliżej, bliżej bliżej. bliżej? Raz, raz, dobra. test, test, test. Powiedz coś, coś. coś. coś. Raz, raz, dwa. Głośniej. Raz, no, no dobra, teraz już działa, wszystko w tej no, Mhm tak naprawdę to nie ma dużego znaczenia, co my tu będziemy gadać, bo wakacje nikogo nie ma w internecie. Nikt nie słucha niczego. Wszyscy za granicę wyjechali. No. Ja też jadę. Przed odcinek odwyku na, na przykład miał około 500 ściągnięć, a ostatni 50. I to jest mniej więcej taka skala, taka różnica, ile ludzi słucha w wakacje w porównaniu z tym, co normalnie. No, więc tam wszystko inne, co będziemy gadać, więc się proszę nie denerwować, że nie mówimy nic ciekawego. No dobra, jakieś pytanie na koniec? Jeszcze coś? Pytanie na koniec. Jakieś Pomoże jeszcze? To może ty do mnie teraz. Yy, ile razy uprawiałeś seks o, nie, z, ej, z murzynką? Ej, ja a z murzynką, Tak. z murzynką mogę odpowiedzieć ani razu. No wiesz, dlaczego ludzie słuchają masy krytycznej? Dlatego, że ja tutaj poruszam ciekawe zagadnienia, bardzo takie interesujące Bo w ogóle ciekawe, że... ilu Polaków uprawiają seks z murzynką. Nie wiem, ilu. ja znam paru osobiście. Ja wzdłuż żadnego murzyna nie znam, ale co dopiero murzynkę. A ja widziałem murzynkę w... dziś jeszcze rano. Ale znasz? Tak no osobiście. jej akurat nie, ja bo... Ja też czasem widziałem, ale... Znaczy, no... Tak rozmawiać. Rozmawiałem z murzynką. Powiedziałem cześć chyba dzisiaj. Hello, hello. No, no. E, no dobra, znasz, to, ale znam znisz. innych paru, tak, z którymi rozmawiałem. Właśnie tak dziwne. A Żyda znasz? Trzeba gadać dużo o Żydach. Ja ci powiem, jak się podcast no. nagrywa. Dużo gadasz o seksie, perwersjach, Żydach murzynach takie. Aha. No. Czyli mam y, być penisach, chamski, chamski, Nie, nie, wulgarny. musisz kulturalnie mówić a, kulturalnie? o penisach, penisach, kto z kim. No. Ucz to nie się. To nie jest takie łatwe. To bardzo trudne być, być na poziomie, około. a jednocześnie gadać o takich... O penisach. penisach I jajcach. No. O, uczy się. jajce zaraz nie będzie... No. Kiedy będzie koniec? No tu widzisz, to się dojdzie do końca. Ja zacznę, przejmę inicjatywę, jak będzie koniec. Don't worry, be happy. Do, Aha. No, jak jeszcze. Z... Dobra, to tym mniej jak będzie koniec, bo ten. Do wci ma powiedzieć na koniec. To, co się mówi po końcu, ja ci dam znak. Po końcu, dobra. Jak się skończy ta muzyka, jakim, jakim to Jakim będzie tak. Taki. Taki dobra. <laughs> Nie widzieliście, okay. jaki znak, ale taki bardzo bardzo wyraźny. No, no, na pewno na pewno się zorientuje. No to mów dalej jeszcze pytanie, ostatnie coś. Aha, o sem, o to seksie, ty coś o seksie coś dziewczyny, czy nie? Nie. A czemu miałbym szukać? No, nie wiem, bo mnie ciągle namawiają ci z piramidy nonsensu. Znajdź sobie dziewczynę? Nie, nie ma żony, nie ma żony, no nie mam żony. No i to co z tego, że nie mam żony? Muszę mieć żonę, wszyscy muszą mieć żonę, teraz będę miał żonę. To co będziesz mówił? Czemu masz żonę? Po co ci żona? Okay. Nie, no ja nie I mam. Jakoś też budynim. nie nie widzę potrzeby. No może... Jest to jedna potrzeba, no przynajmniej... A no seks. seks. No. No. Tak. Długo Druga trwały, potrzeba? stały, wyłzdany. <laughs> i tak dalej. No, <laughs> jeszcze jakaś? Nie, chyba wszystko. Nie, tak naprawdę to są. Ja zaczynam odkrywać dopiero, teraz. No, ale to ja później powiem, w następnym odcinku... Nie wiem, może jak będę dojrzalszy. A, jesteś niedojrzały? Jest tak emocjonalnie... To tak jak ja. No, no. A Hugo jest dojrzały? Bo ma żonę. Dobre pytanie. Myślę, że jak, a ja się, nie znam jak się żenił, to nie był. A teraz jak już marzone, to jest. To... to po to się marzone, to... żeby, żeby zacząć dojrzeć. być dojrzem. No chyba. Ty, to źle. Co ja robię? To ja dojrzeję. To patrz, nie, nie ale... Z Basią nie dojrzeję. Basia z jakby tak wszystkich od razu za młodu żenić, to by wszyscy... <laughs> w <przedszkolu laughs> może, już. może by normalnie trochę było na świecie. A to dlatego się wybierało żony dawniej od razu no, żeby dzieciom od razu, już. Żeby od razu człowiek był dojrzały. Tak. Głupot nie robił. No, no, no. Teraz się straszy maturą, a kiedyś ślubem. No. no. Dobra. To już prawie koniec. Jest tej audycji. Nie była za dobra, a ja nie za bardzo cokolwiek powiedziałem o Chorwacji, dobra, będzie w następnym odcinku. Ale jak już jest kilu, to pogadamy w dwójkę, bo narzekacie tutaj, dobra, nikt nie narzeka, ale może kiedyś ja, czasem ja, ktoś chciałby ja mi narzekać, mogę narzekać. że, to jest że sam nic w tym gadam. Kraju nie, gada. Ja nie, nie, nie, nie, nie, nie, to, nie, nie, to narzekałem, nie, nie, sam że nie, nie, narzekają, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to teraz wam dam brak powodu, żebyście nie, Ale to nie, znajdą jakiś inny powód do narzekania. to powód nie, to nie, nie, nie, nie, nie, to była masa krytyczna. Odcinek jaki? Yy, kolejny. Nie wiem, Piękna który. nazwa. To kylu wymyślił, który. jakby ktoś ale miał który, który to odcinek kolejny. w ogóle? Nieważne, bo teraz z nazwami leci. I ten że muszę Aha, kończyć. I ja nie wiedziałem. kończy się. Ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu. Nie, nie, nie, nie, nie, nie no. ma. <laughs> Za późno już. Miałeś swoją okazję. Aha. I... To była Masa Krytyczna. Komentarze piszcie na stronie www.masakrytyczna.com Mówił z w prawym mikrofonie Kylu. I Martin w lewym i spospieszyłem się, bo jeszcze muzyczka leci, ale już jej prawie nie ma. Dobra, następny podcast będzie za parę dni i powiem wam wszystko o Chorwacji, a na końcu będzie kawał, który powie Kylu. Kylu. Okay. Rozmawia trzech księży, jeden z Włoch, drugi z Holandii i trzeci z Polski. No i ten z Włoch mówi, wiecie, ja bym chciał, żeby ten celibat jednak utrzymali. Z Holandii mówi, ja bym wolał, żeby jednak znieśli. A ksiądz z Polski mówi, a ja chcę, żeby było tak, jak jest.